One. Post Office. Post ironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną. Każdy czwartek o godzinie 22. Autopromocja. <stryk> <stryk> Buongiorno tutti.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 Autopromocja Krautrock, Avantprog, Zool, Kapusta w Canterbury, czyli inna strona roka progresywnego i psychodalicznego. Czwartek, godzina 23. Witamy Kapusta w Canterbury yy, No i dzisiaj dosyć wyjątkowy yy, wyjątkowe wydanie, ponieważ yy, gościmy yy, Jędrka yy, Wawrzyniaka yy, Głównego yy, organizatora yy, festiwalu Red Festival. Witamy Cześć, dzień dobry wszystkim, dobry wieczór w sumie Dobry wieczór yy, No... Yy, można powiedzieć, człowiek wielu e, zajęć, o wielu twarzach, tak, różnymi rzeczami zajmujący się, ale dzisiaj zaprosiłem ciebie e, jako właśnie organizatora. Recmok Festival. No, powiedziałem głównego organizatora, aczkolwiek oczywiście nie, nie umniejszając twojej roli. E, natomiast e, no, oczywistym jest, że jest to festiwal, który jest no, przez całą. Nie chcę mówić armię, bo to może jest nieadekwatne słowo, ale przez no, cały sztab, same militarne jakieś słowa mi przychodzą. <grystanie> Nie, no, jest to sztab. Tak, jest to armia dobrze wyszkolonych organizatorów, tak to można nazwać. Tak. No i oczywiście jest to, ja wiem, że to zabrzmi jak taki tani marketingowy slogan, natomiast jako no, stałyby walec tego festiwalu od 22 roku, no, mogę tutaj zaświadczyć, że no jest to naprawdę, no, że ludzie tak oddolnie przede wszystkim tworzą ten festiwal, tworzą tą atmosferę i yy, no, jest to bodaj najbardziej znany w Polsce festiwal właśnie, yy, który Szeroko pojętą psychodelią, tak się para. No i zaprosiłem tutaj ciebie między innymi po to, żeby skupić się na tych zespołach, które wystąpią w tegorocznej edycji, które jak to określiłem, są około no, krautrokowe, tak? które w większym, mniejszym stopniu, ale gdzieś tam e, zahaczają o te no, klimaty te zachodnio niemieckie, tak? zachodnio berlińskie z lat 70. E, no i w tym roku, e, wydaje mi się, że chyba dużo, albo może rekordowo dużo jest e, właśnie tego typu zespołów. E, Wydaje mi się, że zawsze one gdzieś były w każdej edycji, ale nawet tej ostatniej, która była rok temu, taka bardziej metalowa. Ale gdzieś tam te powiedzmy zachodnio-berlińskie klimaty gdzieś tam się zawsze przewijały. No i akurat rozpoczęliśmy od utworu kombinat Robot, zespołu Kombinat Robotron, który wystąpi pierwszego dnia, tak? Tak jest, pierwszego dnia. Pierwszego dnia i utwór Unbehagen z najnowszej płyty Ang Dyskomfort, to znaczy nie ukrywam, że moja znajomość niemieckiego jest mocno rudymentarna, ale no, dyskomfort to jest aczkolwiek znaczy, to... kawałek nie był dyskomfortowy był bardzo komfortowy przynajmniej e, tak. dla mnie no, dla mnie też e, no e... No, wspomniałeś już tutaj, ja zresztą tutaj jakby nasze, że tak powiem, oczekiwania się pokrywają, że no jest to yy, rzecz, na którą tutaj oczekujemy, tak? Yy, bo, no, bardzo ciekawie to brzmi, tak? No jest to oczywiście yy, słychać ten motorik, ale z drugiej strony są te... Yy, no jakieś są powiedzmy takie no nowocześniejsze, nazwijmy to, gitary. Tak? Jakieś takie bardziej metalowe. Tak mi się to kojarzy. Jakiś taki... Nie ja. wiem, trochę w tej muzyce jest jakiś taki klimat. Jeżeli tu mamy jakimiś tymi niemieckimi analogiami się kierować, to bardziej Janerdowski bym powiedział niż <śmuch> rfn tak? Jakiś Berlin Wschodni. tak jest? E, tego typu rzeczy. No, no zgadza się. Oni trochę, trochę jakby poszerzają swoje spektrum. Yy, wiem też, że chłopaki grają w innych składach Właśnie już też dosyć yy, Mocno metalowych ciężkie, ciężkie klimaty Także myślę, że z tego też czerpią I, i w tym składzie Każdy swoje jakieś inspiracje przyniósł yy, I dlatego też yy, Może się yy, Można znaleźć tam właśnie trochę innych klimatów tak, zresztą zespół z Kilonii, więc no Kilonia akurat w, Berli w Niemczech Zachodnich leżała no tak, z tego, co... Północ, morze... Pamiętam moje... Co, z tego, co pamiętam, z historii XX wieku, to no, Kilonia miała też szczęście nie trafić do NRD. Też chciałbym tutaj poruszyć temat... Ogólnie, y, ponieważ jest to jedenasta edycja tego tak y, festiwalu, y, odbędzie się ona y, w, y, jak zawsze w lipcu. Tak, od... Drugi weekend lipca jak zawsze, 10, okay. 11, 12. Tak, y, 2026 roku. Tak, tak jest, oczywiście. Y, naszej ery. Y, Anno Domini. <laughs> tak. Dłomile, nie wiem jak po włosku będzie, 2026, po włosku mniej więcej wiem, jakby było. W każdym razie, no właśnie, i... Dłomile 27. Nie, Sejs, przepraszam. Ja też, też teraz po włosku chciałem trochę to... No Dłomile na pewno. Dłomile. By tak, no i... Czy są jeszcze... Bilety, karnety, jakie z tym? Tak, tak. Bilety jeszcze są, aczkolwiek warto się śpieszyć. Już y, przekroczyliśmy próg 50% sprzedanych biletów. Y, czasu jeszcze mamy sporo oczywiście, aczkolwiek y, no kurczy się ta szansa. No cóż, także zachęcamy y, y, oczywiście do... Nie tylko Krowdrokiem, oczywiście, aczkolwiek tak, no, wy, postaramy się dzisiaj przekonać tych, którzy może niekoniecznie są Krautrokowi, że warto to zobaczyć. No Szczególnie, właśnie. że, przepraszam że ci, wchodzę Jasne. w słowo, ale no e, krautrokowe koncerty są zazwyczaj bardzo intensywne i ciekawe i, i zawsze oczywiście lepiej live to wszystko widzieć niż słuchać spłyt. E, więc e, tak. No mogę to potwierdzić, jak rok temu e... Pewnie źle wypowiem tą nazwę, no ale zakładam się, że twórcy, znaczy członkowie tego zespołu by się nie obrazili. x Exilion, tak, x oni też tak rozumieją. Bardzo, no, też jeden z moich ulubionych koncertów sprzed roku. Podobnie Toyo, japońskie. No to Toyo to mnie mocno zaskoczyło, bo. Na tych koncertach jakoś tak bardzo długo, tak rozlewi, rozlewiście, że tak powiem postrokowo grają, a y, te utwory na tych płytach, tych studyjnych, takie no zwarte są. Nie? Tak, tak. Duża różnica między płytą a, a występami live, to prawda. No i Xilion też świetnie, bo i elementy crowdrockowe, ale też takie nawet można powiedzieć rock'n'rollowe w crowdrockowym sosie, tak. y, bardzo energicznie i tak, no to no dosyć, dosyć świeże granie. Podobnie, podobnie jak Noi, no bo jednak Noi też y, o te rock'n'rollowe rzeczy zahaczało. Jasne. No na pewno się inspirowali gdzieś tam tymi rejonami, plus dobrali sobie trochę King Lizard ten Lizard, Lizard i powstało coś takiego jak oni właśnie. Y Oczywiście to przedstawiamy, ponieważ jest to siłą rzeczy, skoro jest to festiwal, który zahacza o szeroko a psychodelia, psychodelia to jest termin worek, no to siłą rzeczy jest to dosyć eklektyczny festiwal, szczególnie ta edycja, mam takie wrażenie. Natomiast dlatego my tu oczywiście przedstawimy wąskie spektrum dosyć, tak, tego co można usłyszeć, ale myślę, że nawet ten wycinek, tak, będzie no, wystarczający, Jasne. żeby przekonać, że jest to no wartościowo, tak. Jasne, no umówmy się, rzecz. że na każdej edycji dwa, trzy składy góra są takie stricte krautrokowe, a potem też kolej jest na inne klimaty, no, ale eklektyczność jest mega ważna dla nas, więc y, dla każdego coś miłego. Jasne. E, może tutaj e, jeszcze zanim przejdziemy do następnej rzeczy, o taką jedną rzecz chronologiczną, albo nazwijmy to taką, nie wiem jak to określić, taką numeracyjną bym poruszył, mianowicie jest to jedenasta edycja i tak to, że tak powiem, jest oficjalnie tak to... Jest y, podawany, natomiast y, jeżeli dobrze liczę, to jeżeli y, policzyć by to z edycją, y, która odbyła się w 2013 roku, tutaj y, rzekłem y, ad owo, tak? Sięgamy mm -hmm. do y, y, zamieszkłej przeszłości, y, to by była dwunasta Edycja, jeżeli... Tak, tak. No, pierwsza edycja była bardzo lokalna. Nikt o tym jeszcze nie wiedział i też y, klimaty były trochę inne, no bo opieraliśmy się o bardzo lokalne zespoły, więc. Kiedyś stwierdziliśmy, że po prostu tego nie liczymy. Było to taka rozgrzewka, rozpęd. Nikt nie wiedział, co robi, więc też umówmy się, dopiero jak no, troszeczkę się dowiedzieliśmy, jak robić te rzeczy, to przy kolejnej edycji zaczęliśmy takie pełne odliczanie. No, człowiek się uczy na błędach, tak? No, oczywiście. O to, głównie o to chodziło w tej edycji, żeby nauczyć się na błędach. Tych błędów było bardzo dużo, ale całkiem nieźle się dało to ulepszyć, jak... Pierwsze koty zapłaty, od razu tak. Kraków zbudowano, <głos> jeszcze z dziesięć innych tu można by przysłów tak przy, przytoczyć. E, no właśnie, to mam y, a propos y, rozgrzewki, to właśnie mam takie pytanie na rozgrzewkę, bo y, kiedy y, zdaje się rok temu, albo dwa lata temu, już nie pomnę, ale kiedy no, miałeś okazję tutaj y, y, y, w audycji kolegów wystąpić tak w modlitwach, psychodelicznych, to padło tam pytanie o konkurs kapel i o, e, o to, jak e, no mówiąc, chodziło o to, że tam były takie jury, tak, które oceniało zespoły i ten zespół, który wygrał, to e, miał okazję nagrać w studiu singla, jako nagrodę główną, tak? Zgadza się, na pierwszej edycji tej nie której nie liczymy, tak było, na drugiej też ale fun fact, oba zespoły, które wygrały ten przegląd, tak to nazwijmy, nigdy nie odebrały swojej nagrody i nie nagrały tego singla. Także gdzieś to zostało w zawieszeniu. Sponsor się pewnie też cieszył, że... No właśnie to było moje py ale... pytanie, czy te nagrody są jeszcze do odebrania, czy, czy po 13 Myślę, latach. Myślę, że tak? już się przedawniło. Po 13 latach. No cóż, no... No ale zabawa była dobra. Może nie chodziło o nagrady, tylko o dobry czas Także Tak. No bo Zakładam też, że na tym. charakter tego studia może tym zespołem nie do końca odpowiadał, tak? yy, Wiesz co? Studio na pewno nie było w klimacie ale studio na pewno było świetnej jakości, to jest studio w Rock, Roxon się nazywa i wielu znamienitych muzyków tam nagrywało, aczkolwiek dużo się o tym nie mówi, bo zazwyczaj no, nagrywa się gdzieś tam może nie w tajemnicy, ale nie za dużo się mówi o tym, gdzie się nagrywa, a. Myślałem, że powiesz, że ja dlatego, że Pleszew to nie jest takie miasto jak Poznań czy Warszawa, i z sam szacunkiem, oczywiście. To nie, no to jest przy, bardzo fajne miasto, ale. No. Przy okazji, y, wiesz, zazwyczaj muzycy jadą gdzieś tam, właśnie, na jakieś, do jakiegoś mniejszego miasta, y, do przy, bardziej sprzyjających warunków. No i robią swoje po prostu Chociaż ja faktycznie jak teraz myślę No to faktycznie w wielu miasteczkach albo wsiach Nawet są dosyć znane powiedzmy takie studia Obecnie, bo to chyba w PRL było Także tam w Warszawie jedno studio Tam tak, w tak. Poznaniu było studio y, Giełda chyba takie, takie, takie, Tak mi się kojarzy No ale w każdym razie wiele jest miejsc teraz na odludziu Co sprzyja też jakiejś tam Inspiracjom i y, Dobrom nagrywaniu Jasne y, A teraz przejdziemy do zespołu y, Erkan Erkan Allies, e, zespół, który wydaje mi się, że najwcześniej chyba po, e, poznałem z tych wszystkich zespołów, e, o których dzisiaj powiemy, więc mam jakiś tam sentyment, e, e, utwór e, Erkan Allies. Allies, zespołu Erkan Elice, to jest przykład, zdaje się, homofon to się nazywa, że są, tak samo się pisze się, nie na odwrót, inaczej się pisze się, czyta tak samo, mhm. mniej więcej, z ich ostatniej płyty studyjnej, tak, bo jeszcze koncertówkę wydali później, ale płyta studyjna, która no ponad rok temu wyszła w marcu, od, od Haferem, pamiętam jak wyszła, no, Okazję tutaj w aferze puścić. No, strasznie mi się spodobała, bo y, bardzo oryginalny mi się wydał ten pomysł. Jakby połączenie y, y, no lat 70. i 80., tak powiedziałbym, co znaczy krautrock ale też y, są takie jakieś, nie wiem, to powiedziałbym, klimaty takie. Y, takie, takie nawiązujące do lat 80. ale jednocześnie bez tej takiej e, nadmuchanej sztucznej produkcji, która była w Ektisach. Zgadza się. Dużo elektroniki tam jest w ogóle, syntezatory, teremin się pojawia co jakiś czas. O, I w, ogóle, w ogóle skład ciekawy, bo trzyosobowy. E, co co Też wiem, Berlina. To, tak. Także... Gitara, perkusja i właśnie synty i elektronika i bajery. A jest teremin faktycznie tutaj. No, więc, więc fajne instrumentarium. No, okładka też świetna tej płyty, więc tak. polecamy sobie zerknąć. Tak, trochę mi się to też skojarzyło, z teraz w sumie o tym pomyślałem, z Tangerine Dream. E, pod koniec lat 70 mieli taki moment, tam, force majeure. Mhm. E, taka właśnie połączenie elektroniki z, ropą rockową perkusją i ogólnie gitarą. To było i to takie też klimaty. Oczywiście nie mówię, że jest kopia, tak, Tangerine Dream, inspiracja. E, no, no, jeśli już kraść inspiracje, to to no, najlepszych. najlepszych no. jasne, tak. No, to nie ma w tym nic złego, tak. Tym bardziej, że no, no zawsze w muzyce się brało to, co było kiedyś i się Oczywiście, to łączyło zawsze. i przetwarzało, tak, i y, y, wychodziło coś y, nowego. Y, no dobrze, to teraz, y, no właśnie, bo to będzie zespół, który będzie drugiego dnia, tak? Y, tak jest, w sobotę, przed headlinerem. Myślę, że będzie to mocny cios, także zmieniamy w sumie mocno klimat. Tak, no i teraz pozostajemy w, w drugim dniu, nie wiem jak to... Słuchamy ciągle zespołów, które będą drugiego dnia, tak, w sobotę występowały. Poison Ruin, tym razem amerykański zespół z Filadelfii. I to też mi się wydało ciekawą rzeczą i chyba nowością, powiedziałbym, jeśli chodzi w ogóle o Red Smoke'a, dlatego, że jeżeli miałbym powiedzieć, z czym mi się ta muzyka Kojarzy, to najbardziej bym powiedział, że z nową Aleksandrią, yy, siekiery yy, Też nie mówię, że to jest Oczywiście kopia jeden do jednego Ale i, i na pewno znalazłbym tu rzeczy Które się różnią, tak, w nowej Aleksandrii nie, ale rozumiem to skąd Ale chodzi o klimat tak, skąd te, te skojarzenia Tak, połączenie właśnie takich Motorycznych rytmów z Jakimiś takimi punkowo-metalowymi gitarami Trochę syntezatorami, tak no jest? właśnie takie klimaty Plus surowo bardzo tak, nagrane. tak Takie klimaty jak właśnie trochę Nowa Aleksandria. Tylko w życiu lepsza produkcja, tak? No, bo ta Nowa Aleksandria, no jak tam... To... Jasne, aczkolwiek pierwsze płyty Poison Ruin, no brzmią... Totalnie jak były nagrane w jakiejś stodole z no Ale to też ich styl był taki na samym początku właśnie. No właśnie tak, tak. też odniosłem wrażenie, że to akurat posłuchamy ich utworu z y, najnowszej płyty, która wyszła y, dosłownie 3 kwietnia, czyli no 2-3 no tak tygodnie temu. Y, faktycznie produkcja jest trochę mniej garażna. Znaczy nadal nie jest to sterylne, ale... No ale nie... też przejęła ich duża y, duża wytwórnia. Mm -hmm. relaps, jeśli dobrze, dobrze pamiętam i no tam już nie ma opcji na jakąś garażowę, myślę za bardzo także no jest to skok jakościowy w brzmieniu i ja myślę, że nie powiedziałbym że na lepsze, ale jest to coś trochę innego trochę się tego bałem ale moim zdaniem totalnie to ŻRE i jest rewelacja. Nie no, jest jakaś drastyczna zmiana, tak? Mniej więcej te, większość tych rzeczy, które były na poprzednich płytach, nadal tu są, tak? E, jasne, jasne. Po e, prostu brzmi to trochę bardziej to kompetentnie. Kompetentnie, o właśnie. E, Hymns from the Hills. Album, szczerze mówiąc, jakbym miał po okładce oceniać, to bym powiedział, że to właśnie taki typowy typowy metal. jakiś <gryś>, Rycerze, zbroje i czarodzieje i Skrzata jeszcze brakuje. No się trochę, trochę różni jednak od i to jest też fajne, tak można się zaskoczyć, to... także Tak. E... nurkujemy w Poison Ruin? E, jasne, e, dwóch utworów posłuchamy, dwóch, no, krótkich utworów, więc e, e, myślę, że jeden, drugi jakoś tam dopełnia e, Turn to Dust i Puzzle Box. Turn to dust i puzzle box. Y, Poison ruin. Y, tak, zespół z Filadelfii, y, który. Ja przepraszam, że to zrobiłem. A to, że tak powiem. Y, ta... <grym> że, że się zagapiłem. Y, także, to... także. Taśma tam, że tak powiem, się ten. zawinęła. To tam... no, czy moja uwaga się zawinęła. Tak, to, to, to już znikam i postaram się nie psuć. Do widzenia. Do widzenia. Y, do, do usłyszenia. No, więc Filadelfia, tak. Może yy, Filadelfia, Polizon Ruins z Filadelfii. Chciałem powiedzieć Filadelfia z Polizon Ruinu. Yy, I tak jak mówiłem, właśnie klimaty takie. Yy, no właśnie yy, mi się z tą yy, siekierą. No ciągle się odwołuje do tej siekiery, ale no, jakiś ten klimat jest taki, no... No, jasne, no grają panka po prostu, nie, no nie oszukujmy panka się. Panka takiego właśnie... Dorzucili z... trochę ten Dungeon Syntu i jest <grym> <grym> mieszanka. Tak, tak. Yy, tak, no i yy, to można powiedzieć tak, teraz następna rzecz, yy, znowu wracamy do yy, Niemiec do Berlina. CV Vision, też ciekawa rzecz, bowiem gdzieś tam powiedziałbym, że może to, gdzieś tam, można by to w tym szerokim worku, tym u 80 bym mhm. powiedział, razem z Erkan Airlines bym to dorzucił, ale Tutaj jest jeszcze więcej, mam wrażenie, tego at y, rzeczy, i to mi się kojarzy. Y, no, przynajmniej ta ostatnia płyta, bo to też y, tam się dosyć mocno zmieniało, tak, y, jeśli chodzi o ten zespół z płyty na płytę, ale y, z ostatnim płyty Release The Beast, która wyszła y, no, w październiku. Y, to mi się z y, krajną grzybów z kolei y, kojarzy. Y, nie ma tam Wiktora Sriboga, tak, w składzie. <śmiech> nie, nie, nie. Mógłby być. To był zresztą solowy projekt, który no, obecnie się do rozrósł tak, do y, całego zespołu. Y, zresztą muzycy, którzy tam grają, się też przez inne tak składy przewijają. Y, tak, tak. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, jaki tam jest oficjalny skład. Zdaje się, że, no, że muzycy są dobierani koncertowo nie na zasadzie muzyków sesyjnych, zapewne, raczej różniejszych kolegów, bo Stevie Vision jest projektem właśnie solowym. Komponowana muzyka jest przez, przez szefa samego będu, ale przewijają się tam muzycy chociażby z Kadawar, z Perlim, z Odd Couple. E, także no berlińska banda, sama czołówka no i, czo czołówka, i, i wszystko, rockowo, wszystko to co na Red było tak już, tak jest, chłopaki w tak, e, kombinacjach którzy, personalnych to się tam... teraz właśnie prawdopodobnie w civil Vision grają, to już się pojawiali e, i z Odkapel i z Kadawarem, i z Perlimf i zdaje się z Pult i z Fajtę. Także naprawdę spora mieszanka. No ale w Berlinie wszystko się też miesza i, i myślę, że te ekipy wszystkie się tam znają, lubią i właśnie eksperymentują wspólnie. Jasne. No Pult to też był jeden z moich lubionych koncertów sprzed roku, tak. więc... Y... Bardzo taki filmowy koncert, w sensie tak. Tak jak muzyka filmowa trochę do nieistniejącego filmu. Tak. No więc to tym bardziej, jeszcze tak powiem, zwiększyło moje tutaj oczekiwanie. No i posłuchamy sobie kilku utworów krótkich, ale myślę, że one razem fajnie się łączą właśnie z tej płycy, która wyszła w październiku. Bureau B wydało czy B po niemiecku by to można przeczytać, wydawnictwo ja i bo ono wydaje reedycję w no wielu krawtrokowych rzeczy z lat 70 mm -hmm. tam klaster i ogólnie tego całego uniwersum powiedzmy tego klasterowego, tak harmonia i tam jakieś Jasne. solowe chyba rzeczy. No, wiedzieli, gdzie się wydać. Mi się temat. Tak, tak to no, gdzieś tam jest to powinowactwo. Utwory Dungeon Drums, utwór rozdzielony na trzy części oraz Brick Wall Symphony.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 Dra Drums oraz e, Brickwall Symphony e, z najnowszego albumu CV Vision. E, e, Brickwall Symphony to jest ten utwór ten, z tą taką rozstrojoną gitarą, ale zakładam, że ona jest e, po prostu taśma taka z. Mm -hmm. e, że tak powiem, podniszczona, więc dlatego ten dźwięk tak faluje. No to mi się kojarzy, bo oni sami też widziałem, tam ktoś się określa jako właśnie tam pop hipnagogiczny, tak, jako takie trochę właśnie klimaty takie właśnie vaporwave'owe, czy coś takiego. Ten ostatni utwór właśnie z tą gitarą brzmi trochę jak taka muzyka która jako taki przerywnik w telewizji mogłaby polecieć w tak, tak. latach 90. Taki dżingiel krótki. jingle do tej takiej planszy kontrolnej, tak, Która w tak. telewizji wyświetlano to takie koło kolorowe z tymi różnymi tam mm, rzeczami. E, albo zegar taki był niebieski, fajny zegar A tak w tej telewizji. Z, z te, tak jest. E, zresztą bardzo fajna muzyka leciała jakiś tam właśnie. Jakiś funk albo Jak coś jest. tam. Jednocześnie jakieś... trochę muzyka do windy można powiedzieć, ta gitarka na końcu. Tak. Ale bardzo dobra, jakościowo przynajmniej. Tak. No w ogóle fajne połączenie dwóch kawałków. Totalnie właśnie krajna grzybów na początku, niezły odpał, zakończony fajną gitarką. No. No, realnie czterech nawet, bo ten, ten central jest no na, tak. jakby, na, jakby na płycie na trzy, na jakby trzy kawałki. indeksy, mhm. powiedzmy, rozbite, ale normalnie to jest jeden utwór, tak to się tam jasne, łączy jasne. Um, też jeszcze, y, zanim się y, pożegnamy, jeszcze y, no, dwie rzeczy na koniec nam zostaną, ale jeszcze y, y, y, korzystając z okazji, y, chciałbym się y, podpytać o kwestię, ponieważ to jest y, dla mnie tak samo istotna rzecz, jeśli chodzi o ten festiwal y, na równi z muzyką, y, czyli cała oprawa y, Wizualna, tak, cała ym, całła, całak, ym, kwestia, właśnie artystyczna, tak szeroko pojęta, y, ponieważ y, no, to jest coś, co moim zdaniem ten festiwal jakoś tam y, wyróżnia. Oczywiście, wiadomo, że każdy festiwal ma tam swoją identyfikację graficzną, ale w przypadku Retzmołka to jest y, jakoś tam naprawdę immanentną. Y, y, y, y, y, y, y cechą tak, tego festiwalu i e, plakat w tym roku e, Kubasokulski Sokulski. Tak, tak jest, Kubasokulski jest autorem całej identyfikacji. E, Też nowość, tak jeśli chodzi o e, do tej pory. Nowość, tak. Współpracowaliśmy z moim bratem e, Janem Wawrzyniakiem przez ostatnie 11 edycji. W sumie to będzie jedenasta oficjalnie, ale Jan jest z nami od początku, więc on zrobił identyfikację do jedenastu poprzednich. Masa czasu, masa roboty, poświęcenia i zdecydowaliśmy po prostu w tym roku, że, że Jan potrzebował po prostu przerwy. E, a my wskoczyliśmy właśnie e, we współpracę z Kubą. Jesteśmy mega zadowoleni. E, Kuba też e, rewelacyjnie, myślę, odczytał e, o co chodziło w naszych identyfikacjach i w grafikach i, i zrobił to po prostu w stylu Red Smoka, więc e, no, no i, świetnie. Ja też jestem zadowolony. <śmiech> tak. No <śmiech> i zawsze jakieś mityczne to... stwory się pojawiają. W tym roku jest fajny Sphinx, e, więc wszystko się zgadza. A czy, a czy pojawi się, bo to też w tych y, starszych edycjach pojawiał się taki film promocyjny na YouTube zawsze z jakimś jednym, to mi się też podobało, z jakimś właśnie starym polskim utworem z lat 70 A, tak, Tam tak. był nur, tu jeden utwór, pisze A, kredą Krzysztof, na asfalcie. Krzysztof kręczo. Trzy korony były i jeszcze mm -hmm. był Stres Poznański. I stres, tak, tak. E, cybernetyczna Pamięć Dnia. Tak, F tak, skaza się. Czy e, w tym roku jesteś? coś Wiesz tak, co, robiliśmy przed pandemią takie teasery. To mm -hmm. był super fan, fajnie się to robiło. Później gdzieś, wiesz, dwa lata nie robiliśmy nic, bo, bo był COVID i, i przez dwa lata nie było Red Smoka, więc Gdzieś się to trochę rozmyło Przyszły inne pomysły, inne podejście Też do, do social mediów I muszę przyznać, że Za każdym razem Żałuję, że tego nie robimy Dalej, ale przychodzi nam To do głowy trochę za późno zawsze I dobrze o tym wspominasz Bo może w tym roku byśmy coś takiego zrobili To w sumie zawsze fajnie Nawiązywało właśnie do starej, dobrej, polskiej muzy Często tak. zapomnianej tak. Albo kojarzonej z jakimiś tam starymi, ale radiowymi jednak hiciorami, bo Krzysztof Klęczon na przykład miał niesamowite rify, brzmienie, solówy, a na przykład sama zwrotka brzmiała tak biesiadnie no, momentami, więc... Podstarzali harcerze, jak ja to tak, nazywa tak, ten fragment. No jak się nazywa to, tury? Nie przejdziemy do Nie historii. Przejdziemy do historii. E, tak, tak. Z... Intro jest jakieś po prostu do... światowe, niesamowicie. A potem to jest nadal fajny kawałek, ale jednak. Znaczy fajny kontrast na pewno. Kontrast, tak. tak ehm... Dumgong, zespół, znowu Stany Zjednoczone, Kentucky, jak sami siebie określają, siedmiosobowy zespół jeansowo-psychodeliczny. Tak jest, denim rock. Denim, denim psych, denim psych denim rock. Denim psych rock, tak. Seven Piece Denim Psych Amalgam from Louisville. Okay, why? No i cała ekipa oczywiście chodzi w dżinsówkach i w dżinsach, żeby nie było, że tylko coś się tak nazwali. Tylko to cały ich imidż, także Istotnie, tak spodziewają się bardzo dużo dżinsu na, na scenie. E, jakoś myślę, że to pasuje do tej muzyki Ja bym powiedział, że yes. ona jest taka e, Nie wiem, czy to jest określenie muzyki Istnieje takie, ale może w tym momencie My właśnie takie wynaleźliśmy muzykę mm -hmm. jeansowa e, Z albumu Megagong e, Który ukazał się no, już prawie rok temu w sierpniu e, Utwórę Spiral Dance of Imminent Doom Mega Gong Album, Dum Gong Zespół i utwór Spiral Dance of Imminent Doom. Dużo gongów. Tak, no właśnie tytuł, właśnie rozmawialiśmy o tym, no, sugeruje jakieś po prostu jakiś dum metalowy, jakiś, jakąś młuckę, a dostajemy w sumie dosyć lekką, tak naprawdę yy, przyjemną, czy łatwą, to nie wiem, ale na pewno przyjemną. Końcówka z klawiszami trochę trudna może być, powieliczna, <grymna> dziwna, pojechana, ale... Tak, ale no bardzo przyjemnie się tego słucha. Yy, balans sucha. jest idealny, uważam. Tak, to jest... Yy, no, no, jeżeli już coś by to przypominało, to powiedzmy yy, prędzej no gong, ten z lat 70 tak? ten tak kanter jest. kanterberyjski, aczkolwiek e, jednak mimo wszystko to chyba trochę lżejszy kaliber mi się wydaje, w sensie, no to jest, e, powiedziałeś, że może jak jest, nawet trochę. E, tro I te wokale szczególnie. Tak, e, no ale e, mi to wokal, oczywiście wszystkie te, powiedzmy, australijskie te zespoły, te e, obecne, te no obsłodeliczny, tam Brain Rainbow chyba w największym tak, stopniu. Tak, e, tak, surferzy e, grają rocka, nie? I, <laughs>